Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 30 września 2017 roku. Jaka sobota? No przecież piątek jest 22. No dobrze, no więc jest piątek 22, a my witamy się z Wami, ja, Przymas i ten tutaj, ja, Hubert, Mando. Mando Spandowski. Witamy się z Wami z Torunia. Cześć. Cześć. Jeszcze się program nie zaczął, na razie tylko przybyliśmy. Idzie Agnieszka. <laughs> Dobra, teraz już oficjalnie. Jest sobota 30 września 2017 roku. Słuchacie właśnie 153 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Ech, Chory Szymas. Cześć wszystkim. Tak, te ostatnie wyjazdy troszkę mnie osłabiły i skończyło się to wszystko tym, że taki niewyspany wykończony poszedłem. Prowadzić zajęcia w poniedziałek z samego rana o 7.30 na kursie pojawiła się chora kursantka i najprawdopodobniej złapałem od niej jakiegoś wirusa. Bez podtekstów kochani i po prostu już wieczorem było mi słabiej i gorzej, a od wtorku leżę w łóżku na antybiotyku. Stąd też te obsuwy i milczenie na fanpage'u Nekropolitana, ale no cóż no... Dzisiaj mogę mówić w końcu, więc wykorzystuję tę okazję, by zaprezentować Wam podcast będący takim sprawozdaniem, podsumowaniem, relacją z festiwalu fantastyki Kopernikon 2017. Kopernikon odbywa się co roku w togoniu tym razem w dniach 22-24 września i dla mnie ten konwent, tak mówiąc w skrócie, to nerdzenie z jednej strony i integracja z drugiej strony wiecie, program, na który sam przychodziłem, program, który osobiście przygotowywałem w tym roku aż 6 godzin, znaczy 4 godziny plus 2 godziny Geek Fight, a oprócz tego jakaś tam kawa, piwo, planszówki, nocne wycieczki i tego typu sprawy. I w dzisiejszej audycji usłyszycie nagrywane na żywo wstawki z różnymi osobami i z nich będzie można, mam nadzieję, jakoś wywnioskować jak wygląda taki konwent w praktyce i jakie emocje w nas wywołuje? My oczywiście będziemy narzekali na kilka detali, na przykład na wyposażenie niektórych salek, na cenę konwentu, na pewnego rodzaju osłabienie tego fantastycznego klimatu, imprezy przez rozbicie jej na wiele lokacji ale tak naprawdę to wszystko są takie pierdółki. Przy okazji kapitularza też narzekaliśmy na kilka elementów i w tym roku i w ubiegłym przy pykonie, ale tak naprawdę właśnie na przykład ostatni kapitularz. Nie? To wszystko, co tam wymienialiśmy jako jakieś negatywy, po miesiącu to jest już praktycznie bez znaczenia. W pamięci pozostają tylko te pozytywne wspomnienia i z Coperniconem jest podobnie. Teraz po niecałym tygodniu też w głowie mam tylko te wszystkie pozytywne sprawy i to pomimo tego, że wróciłem i zaraz po powrocie się rozkogowałem. My sobie zdajemy sprawę z tego, co może powodować różne drobne niedogodności na miejscu. Tak naprawdę bardziej chyba skupiamy się i oczywiście doceniamy i chwalimy setkę innych rzeczy, tych pozytywnych. I tak w skrócie organizatorzy cały czas czuwali nad przebiegiem imprezy. Jako gość mogłem w każdej chwili uzyskać wsparcie osób kontaktowych. W moim przypadku były to Gosia i Martyna. Naprawdę, gdy czegoś potrzebowałem, to wiedziałem, że mogę to od nich otrzymać. Nie wiem, potrzebowałem danych do Wi-Fi, by skorzystać z internetu na wydziale przed moim punktem prelekcyjnym. Wysłałem SMS-a, minutę później miałem te dane. Gdybym potrzebował na przykład podwiezienia na dworzec ostatniego dnia na pewno też ktoś by mnie odebrał, zawiózł na miejsce. Do tego też ktoś cały czas czuwał nad stalkami, gdy po mojej prelekcji jednej zostawiłem pendrive'a w komputerze, to chwilę potem ktoś do mnie podszedł i zapytał, czy aby czasem czegoś nie zapomniałem. Naprawdę miłe było to, że no, odnosiło się wrażenie, że wielki brat patrzy, ale w takim pozytywnym znaczeniu nie, że patrzy nam na ręce, tylko czuwa, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy mamy wodę, czy właśnie nie zostawiliśmy czegoś w sali, czy w ogóle jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, czy się nie zgubiliśmy. E, świetna sprawa, ale to mówię jako gość, nie, że Kopernikon o mnie zadbał i o innych ludzi też, a co do innych rzeczy, jako uczestnik czy po prostu prelegent, jak to widzę, też bardzo pozytywnie, ludzie na miejscu w Toruniu i na konwencie i po prostu na mieście byli bardzo sympatyczni, uczestnicy prelekcji paneli byli aktywni i tacy pozytywnie zakręceni, na prelekcjach notowali, dopytywali o różne rzeczy. Czasami uzupełniali prelekcje, dzielili się własną wiedzą, ale tak grzecznie, z pasją, nie jakoś złośliwie, by nie wiem, wytknąć błąd czy się popisać, na korytarzach kilka razy ktoś podchodził do mnie, zagadywał, tam czasem ktoś pochwalił mój punkt programu, to wszystko było strasznie budujące, nie? że naprawdę można było poczuć, iż otaczają nas ludzie z podobnymi zainteresowaniami i że też ludzie doceniają nasz wkład w program. To w sumie też się jakoś nieczęsto zdarza. Nawet ci opiekunowie bloków na innych konwentach, mam wrażenie, rzadko podchodzą, by tam za coś podziękować tak wprost, czy pochwalić jakiś punkt programu. Często też ich nie ma na miejscu, nie? ale tutaj rzeczywiście był taki pozytywny feedback do tego na mieście, jakieś przypadkowe osoby zupełnie kilka razy pytały mnie, czy może czegoś szukam, czy może mogą mi jakoś pomóc. Pierwszego dnia z Mando na przykład, gdy było widać, że się rozglądamy i szukałem jakiejś knajpki, by sobie usiąść i pograć troszkę w planszówkę. Drugiego dnia też, gdy szukałem miejsca na obiad i to nie było nie wiem, natrętne, tylko po prostu takie miłe, nie? Taka spontaniczna troska też w sumie to powinno być normalne, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jeszcze w większych miastach, w Łodzi, na przykład, wydaje mi się, że jest to jednak rzadkość. Ja sam czasem też tak. Zagaduję, gdy widzę, że ktoś wybitnie czegoś szuka, ale też czasem czuję się, że to może być jakoś niemile widziane, jako coś natrętnego czy coś. A tutaj to było takie spontaniczne, sympatyczne. Ale wracając do konwentu, nie? Ta przestrzeń konwentowa, Kopernikon jest rozbity na wiele różnych budynków, przy czym w przestrzeni, gdzie wszystko jest oddalone od siebie o, nie wiem, 10 minut drogi. I my narzekaliśmy, gdy na przykład w Łodzi Kapitularz był tak rozbity na te, znaczy na jeden budynek, ale podzielony na dwie części, także i tak wejścia były z dwóch stron ulicy. I jeszcze tam w innym budynku mieściła się trzecia część konwentu. Tutaj to jest jeszcze bardziej rozrzucone, ale jakoś szczególnie mocno tego nie czuć, zwłaszcza, że tu jest chyba więcej osób, po prostu. przynajmniej w tym roku było więcej osób, i przez to ta duża przestrzeń konwentowa i tak jakoś była wypełniona. Udało się ją wypełnić. Ludzie z identyfikatorami w cosplayach zalali centrum miasta i z jednej strony, wiecie, no taka grupa cosplayerów gdzieś tam na tle Żabki czy po prostu lokalnej kawiarni, księgarni, to nie robisz takiego wrażenia jak grupa cosplayerów właśnie w szkole konwentowej czy na targach w Poznaniu, ale pomimo wszystko to było bardzo sympatyczne. Do tego, nie wiem, salki prelekcyjne były na ogół pełne. Niektóre były niewielkie stosunkowo, nie było tam jakoś bardzo dużo miejsca. Też nie zawsze były idealne, ale wszystkie spełniały swoją rolę i udało się je wypełnić. Nie wiem, czy za rok na przykład, jeżeli jeszcze więcej osób po pozytywnych opiniach tegorocznych będzie chciało przybyć do Torunia, to czy na przykład nie skończy się to miejsce, tak? nie okaże się, że nie może się dostać na niektóre prelekcje. W tym roku nie było takiego problemu i można było z jednej strony wejść praktycznie wszędzie. Też jeszcze nie ma takich blokad na drzwiach, że nie wiem, kończą się miejsca siedzące, już nie wchodzimy, tylko można gdzieś tam też po kątach się porozsadzać, na podłodze, na schodach, etc. Spoko, naprawdę, podsumowując, jako gość polecam, jako prelegent polecam, jako uczestnik polecam, świetna impreza dla fanów popkultury, nie tylko horroru. I to tyle tytułem, jednocześnie podsumowania i wstępu. A teraz przejdźmy już do relacji nagranej na żywo, ale jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze trzeba jej słuchać na dwóch głośnikach albo na dwóch słuchawkach. Jest to relacja nagrywana na żywo w różnych miejscach z dziwaczną akustyką, z różnymi odgłosami w tle, czasem nawet z muzyką po prostu w tle, bo pierwsza wstawka w sumie została nagrana zwyczajnie w pubie. I e, nagrywałem to w trybie stereo na dwa mikrofony jak gdyby i czasami też po prostu wiecie, no gdy siedzi wokół mnie pięć osób, no to nie da się każdej bezpośrednio podstawić sensownie mikrofon pod usta, zwłaszcza gdy czasami ktoś się zgłasza do głosu tak w połowie wypowiedzi cudzej. A do tego nawet, gdy rozmawiałem w dwie osoby, przykładowo z Mando, to czasem ktoś się spojrzy gdzieś w bok, czy Mando się zamyśli, odwróci głowę, bo coś się dzieje z boku i wtedy już ten głos w jednym, na jednym kanale, nie, czyli w jednej słuchawce może być trochę ciszej, czy trochę głośniej. Lepiej słuchać po prostu na dwóch głośnikach, dwóch słuchawkach. I druga sprawa... Kopernikon uświadomił mi, jak skomplikowane i trudne jest nagrywanie w dużej grupie znajomych. Rozumiem już, dlaczego Mando nie nagrywał podcastów na zjazdach stevenking.pl. Trudno jest namówić wszystkich no, znajomych, którzy cię otaczają do nagrania. Trudno jest stworzyć z tego spójną narrację. Ponadto człowiek zapomina, że dla niektórych mówienie trudne, spontaniczne mówienie do dyktafonu, do mikrofonu może być trudne. Ilość zmiennych naprawdę wzrasta w niesamowitym tempie, bo wiecie, no ja wyciągam dyktafon w dowolnym momencie i po prostu mogę nawijać na jakiś tam temat, bo już jestem przyzwyczajony. Nie wiem, ile podcastów mam na koncie. To jest 153 nawiedzony podcast, do tego jakaś spora liczba występów w Radiu SK, masa kombinatów, konglomeratów, innych audycji karpiowych podcastów, no Pewnie jest tego ze 300, tak strzela mnie, Ale w każdym razie pokaźna ilość i w związku z tym to mnie już aż tak bardzo nie stresuje na ogół, ale dla takiej osoby, która nigdy nie nagrywała czy nagrywała tam, nie wiem, raz, dwa, pięć razy w życiu, jednak jest stresujące od tego, ja też jako moderator wtedy nie ogarniam w ogóle co się dzieje, nie bo tutaj kogoś pytał coś, tutaj ktoś by chciał się odezwać, coś dopowiedzieć, nie, tak macham tym mikrofonem, tak nie wiem jak w ogóle wszystkich przedstawić, tutaj też w piątkowy wieczór na Kopernikonie pierwszy raz w życiu nagrywałem właśnie w takim dużym zróżnicowanym gronie, nie ogarnąłem w ogóle kwestii przedstawienia gości, znaczy coś tam sobie zrobiłem, usłyszycie to, ale przyjąłem po prostu w pewnym momencie spontanicznie, że stali słuchacze kojarzą niki, imiona, głosy moich gości, a reszta po prostu usłyszy zróżnicowaną grupę uczestników Kopernikonu oceniającą pierwszy dzień na konwencie. No myślę, że pomimo wszystko wyszło ok. Drugiego dnia przykładowo z Mando rozmawiałem jakoś pomiędzy w pół do pierwszej, a pierwszą w nocy. Po całym dniu, po kilku piwach, wiecie już troszkę promili krwi, zdarte gardła, absurdalne zmęczenie, a my sobie przez 20 kilka minut komentujemy cały konwent. Ostatnia wstawka natomiast powstała tak na 10 minut przed moim punktem programu, który też zamykał blok konkursowy i ostatni dzień konwentu. I my nie staliśmy wtedy pod na przykład tą moją salką, tylko na drugim końcu rynku. To, Wiecie, to nie jest wielka odległość, ale po prostu gdzieś tam dalej. Ja nie wiedziałem, jak dojść do końca do tego budynku, w którym mam program. Zresztą byliśmy na świeżo też po jedzeniu. To wszystko było nagrywane właśnie w takich różnych dziwnych sytuacjach spontanicznie. Montaż też w związku z tym jest specyficzny, bo praktycznie niczego tutaj nie wycinałem. Nie jest tyle tła, że tak naprawdę jakiś e -y, i tak nie będzie nikomu przeszkadzać. Co do gości, usłyszycie tutaj dzisiaj Agnieszkę Brodzik z Julianem Julianę Mateję, Krzysztofa Bilińskiego z Misterium Grozy, Korsarza, Pawła Mateję z Karpę Noctem, Michała Rakowicza z Jerry's Tales i konglomeratu podcastowego, Sebastiana Sokołowskiego z Okiem na Horror i Okolicy Strachu, Huberta Spantowskiego z Radia Eska, Stephen King.pel i konglomeratu podcastowego. Widziałem się jeszcze, właśnie wszyscy widzieliśmy się z masą innych osób, z Myszą. Z Mysza mówi ogólnie z całą ekipą Mysz Masza z Martą Ocean Soul, z Michałem Kowalem, z Szymonem Adamusem z Masy Kultury i z wieloma, wieloma innymi osobami, ale nie zaczepiałem ich wszystkich, bo po pierwsze, z częścią osób nie jestem w tak bliskich relacjach. Wiecie, wyciągnąć z tafon, Słuchajcie, może coś nagramy teraz? A poza tym, jeśli się tak widzicie tylko na chwilę, gdzieś tam cześć, cześć, co u was, czy się spotykacie gdzieś tam wieczorem na piwo, kawę, herbatę, to też tak czasami głupio, nie? wyciągnąć ten dyktafon. Tak czujecie, że niby można, ale tak jednak no jesteśmy jakąś tam większą ekipą i to troszkę tak nie pasuje do tej sytuacji? Czasem się przełamuję w takich chwilach, ale czasem już tak sobie myślę, a ja dobra, odpuszczę. No pomimo wszystko myślę, że te wstawki na żywo nagrane, to jest około 45 minut, dadzą wam jakiś wgląd w to, czym jest Kopernikon. To pewnie bardziej pamiątka taka dla, dla nas, uczestników i dla stałych słuchaczy, niż spójna relacja, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje, czym jest konwent. Słyszycie tutaj po prostu ludzi, którzy dobrze się na nim bawią i tyle. Życzę Wam miłego odsłuchu i idę się kujować dalej. Hej. 3 minuty dla nekropiosem. I nagle wszyscy cię zjadą. Ej, A, naprawdę, kujują torum. Zawsze on wtedy robi. No to ja to z kujowaniem. To może na 3-4 wszyscy powiedzą Cześć. Na 3-4. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć! Co za entuzjazm! Tu jeszcze raz! Cześć! Cześć. No tak, to już byłem jakby było, do... lepiej. No dobra, było lepiej! było lepiej. Pojedyncze i zmontujesz sobie. Witamy Was w Torunia. Jest piątek, piątek wieczorem. Już po, dla nas po pierwszym dniu konwentu, nie? No, no, już tak. Chealujemy sobie przy piwie w pierwszej knajpie, która miała odpowiednią ilość miejsca. Są z nami... Sebastian Korsarz, Paweł, Mateja, Jula, Agnieszka i jestem ja. Cześć, tak to ja. No hej, Korsarz z tej strony. Cześć. Cześć. Siema. i tu muzyka jest. Siema. Pierwszy dzień z mojej strony Dużo Łażenia po mieście. Jedna prelekcja Dariusza Brzostka i jeden panel dwugodzinny o tym, jak promować popkulturę. Co do prelekcji, ja wpadłem trochę w biegu, szczerze czymś nie mogłem się skupić. Zresztą była też Agnieszka, był Krzysiek. No jak Krzysiek Ci się podobało? Ubrzostka? No. no mi się podobało ogólnie bardzo, bo przynajmniej poruszył bardzo ciekawy temat no, niespotykany u nas, czyli angielskiego folkloru horroru folklorze takim angielskim, takim w sumie no, można powiedzieć neofolklorze folklorze ze względu na to, że było to wszystko związane z latami 60., 70., 80. Wtedy, kiedy powstawały takie filmy jak Kult, czy też wspomniany tutaj, a mniej znany, Clive'a Barkera, Row Hot Rags". To też był taki film z mojego dzieciństwa, można powiedzieć, który wtedy oglądałem. Oczywiście w dawniej nie przerażał, ale no, obecnie jest raczej traktowany jako film klasy B, no i takim jest w istocie. Z Dariuszem Brzostkiem też dotknąłem się dla tego między innymi, bo był on gościem mojej wcześniejszej prelekcji o nagrodzie grozy imienia Grabińskiego. No i nie ma co ukrywać, że no jest jednym z jurorów tej nagrody, więc fajnie było go spotkać, fajnie było z nim porozmawiać, aczkolwiek z tym prowadzenia wykładów był specyficzny. Właśnie, styl był specyficzny, temat też był dosyć taki już wąski, nie bardzo konkretny. I ja, szczerze jak tak wpadłem na ostatnią chwilę, już tam po wstępie, to też trochę ciężko mi było na, nadążyć. To była jedna sprawa, a druga sprawa rzeczywiście, ta forma, też potrzebowałem dłuższej chwili, żeby się przyzwyczaić, ale rzeczywiście temat ciekawy jak na taki konwent, a właśnie, jak było na prelekcji o nagrodzie, jak z frekwencją, bo to też w sumie wczesna, znaczy nie wczesna, no ale jedna z pierwszych godzin konwentu, piątek, nie? No nie ma co ukrywać, na prelekcji na temat nagrody było zaledwie chyba 4-5 osób. Później się osoby wykruszyły, jak to bywa. Także zainteresowanie nie było specjalnie ogromne, ale też sama nagroda nie wzbudza jakichś kontrowersji w tej chwili, więc myślę, że nawet to może z jednej strony przyszły osoby tylko te najbardziej zainteresowane, a zobaczymy co będzie tak naprawdę po ogłoszeniu wyników i po zamknięciu całości, czy to będzie odebrane bardziej pozytywnie czy negatywnie. No, na razie nie ma co wyrokować, a poza tym Kopernikon jest też konwentem fantastyki, bardziej niż horroru i myślę, że tutaj może nie być aż tak wiele osób zainteresowanych samą nagrodą prędzej, myślę, że okolicą strachu, jako magazynem. No właśnie, zresztą w sumie w Łodzi też na tych projekcjach typowo zresztą w ogóle na wszystkich projekcjach, ostatnio na przykład było bardzo mało osób. tutaj też jeszcze ludzie się zjeżdżają, nie wiem, nawet po naszych znajomych, że część nawet akredytacji dzisiaj nie wykupiła, tylko jutro wpadnie, dopiero ewentualnie jeszcze w niedzielę na konwent, więc w sumie to... Tylko, tylko jutro będą niektórzy. Tylko jutro będą niektórzy. Niektórzy, ale może ktoś się skusi, no zobaczymy. No dobra, a potem był panel. Na panelu byliśmy wszyscy, <laughs> poza Julą w sumie. <laughs> no jak bym się podobał panel od strony uczestników? No dwie godziny niemal, także ja już miałem wrażenie po pierwszej godzinie, że robi się nudno, tym bardziej jak patrzyłem na publikę, która już bawiła się telefonami i przysypiała lekko, ale, ale chyba wypadło bardzo fajnie tak naprawdę. Ale w sumie reakcji było sporo, mam wrażenie, nawet takich jakichś tam, wiesz, odruchów, nagłego śmiechu, czy tam jakichś szumów za mną, ale właśnie, bo to miał być panel o promowaniu popkultury tutaj do Ciebie, Sebastian. Pytanie, <grym> bo w końcu wyszło na to, że prawie głównie o podcastach rozmawialiście, nie? Prawie wyłącznie o podcastach. A Ty nie lubisz podcastów? Tak, tak, tak, zgadza się. Nie to, że nie lubię podcastów, nie, nie, nie, tylko ich nie lubię nie mam czasu, żeby słuchać, ale tak na poważnie faktycznie zabrakło tutaj rozmowy o, o, o blogach, no ale to też z, z tego powodu, że po prostu wszyscy goście, którzy byli to praktycznie działają w tej multimedialnej takiej sferze, czyli youtuberzy e, i ludzie związani z audycjami z podcastami, zaś jeżeli chodzi tak o, o blogi to byłem chyba tylko ja stąd też, no, prowadzenie było pod, pod większość, powiedzmy i w sumie fanpage to zostały trochę zignorowane, nie? Jako też jakieś tam medium. Tak, o fanpage'ach nie było nic z tego, co ja pamiętam kompletnie, nie? Ale było o Facebooku bardzo, było o Facebooku bardzo dużo ja ogólnie chciałam powiedzieć, że okej, okay, ja byłam jedną z tych osób, które na panelu mówiły najwięcej i ja się bardzo dobrze bawiłam niestety starałam się znaczy nie to, że się starałam nie patrzeć na publikę, ale po prostu byłam tak zainteresowana rozmową z tymi ludźmi, że nie patrzyłam na publikę tylko na nich, więc nie wiem jakie były reakcje natomiast już na wstępie było bardzo mało osób, bo to jest jednak no powiedzmy na 25, wszyscy właśnie się integrują przy piwie, tak jak my teraz, no więc no cóż a Jula z nami nie była? Była na bloku? To był film o Korei Północnej, o obozach tam właśnie w niej. Ale taki poważny na takim konwencie? Tak, był poważny. A jak oceniasz ten punkt? Ciekawy czy... Jednak nie pasuje tutaj. Yy, jak najbardziej pasuje, bo. To możesz to wyciąć później. Nie jestem przyzwyczajona, żeby mówić do mikrofonu. Nie pasuje. Nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. Tak, był ciekawy i bardzo pasował, ponieważ. Yy, no, no, nie potrafię nawet. w bloku, bloku tym. No był w bloku azjatyckim i, i... A dużo osób przyszło? 10. Czyli bardzo mało, jak na ataki. No nie, to na panelu na, na Ale pan był w auli, nie? Jednak, a tutaj mówimy o jakiejś relekcji z filmem pierwszego dnia. Film o Korei. 10 osób to w sumie nie jest tak źle moim zdaniem. No, no nie jest. jest. Taki, nie? Ja myślałam, że będzie więcej. <laughs> bo taki temat jednak w tej twórczości azjatyckiej, jeśli jednak niestety pojawia dużo przemocy i jakiś kontekst kulturowy można by chwycić, nawet w takim filmie o Korei Północnej. Ale znaczy, ja myślę, że to jest taka trochę druga strona tego znaczy to jest coś, czego ludzie tutaj akurat nie szukają w kontekście e, jakiejś kultury azjatyckiej, prawda? bo tutaj wszyscy, znaczy wszyscy, no, uogólniam oczywiście ale przychodzą na anime, no to, żeby zobaczyć po, pogadać o hentai albo Japonia, o czymś takim Tak, Tak. pop! Tak, k-popie i takich rzeczach a tutaj jest ale o jest azjatycki. Tak, ale to właśnie to jest fajne, nie? Że jednak jakby pokazują też drugą stronę Właśnie, bo wy weszliście jako uczestnicy Jak tak. z kolejkami? Był kolejką? Był. Nie, nie jakiś duży, staliśmy może 15-20 minut. 15, no to mówisz, że był kolejką? Nie, no to nie było, no ale wiesz, no to był piątek, godzina 18, nie? zaczął padać deszcz. Nie, nie było bardzo długo, no ale myślę, że jutro będzie gorzej. Jak na tę godzinę myślałem, że, że będzie o wiele, o wiele krótsza ta kolejka. Zresztą wieczorem już była krótsza. Później staliśmy jeszcze z Mando, przez chwilę to było tak z 5 razy mniej osób. z no, się... Mando, czyli 15 minut pokładam na jakiś system? Nie, po jedzeniu. A po, jedzeniu, po jedzeniu. No, nie, to, to było dużo mniej. To jeszcze na czymś był? Ciekawy dzisiaj? Nie, nie, nie, nie, w ogóle nie było. Zliwami Byłem 3 godziny w samochodzie. Ja byłem jako gość pierwszego panelu otwierającego dzisiaj, czyli jakiś. Um, to było, To był panel kłamców coś takiego. Najgorsza no rzecz na jakiej byłem do tej pory gdziekolwiek na jakimkolwiek konwencie, ze względu na to, że po pierwsze nie było pomysłu na prowadzenie czegoś takiego. Było to zaproszenie ludzi na panel, na którym ludzie mieli zadawać pytania uczestnikom, a uczestnicy mieli ich okłamywać. Tylko nie wiadomo w jakim kontekście. Pytania były... By Była się osobiste, czy ideologiczne? Czy Wszelakie, nie było sprecyzowanego. Więc pojawiały się pytania o sens życia, jak również o... o... o <laughs> życie jak? ma sens. Na pewno, mi, życie ma sens. No właśnie mniej więcej na tym mogłoby to polegać, ale no było to przeprowadzone w bardzo słaby sposób. Także w ogóle sam pomysł tego panelu był dla mnie dziwny, bo może gdyby miał jakiś rzeczywiście temat i ludzie, którzy byliby, na, tak jak ja, gośćmi tego panelu, w jakimś kontekście, to może by to miało sens. Ale ja na przykład byłem rzucony zupełnie bez kontekstu. Nie odnalazłem się tam całkowicie. Zresztą całe szczęście nie zadawano mi zbytnio pytań. Cały panel uratowała w sumie grupa Darwina oni tam coś, przynajmniej po, potrafili rozbawić ludzi w jakiś sposób, ja oczywiście nie potrafię, niespecjalnie, więc no, to było dla mnie najsłabszym punktem chyba wszystkich konwentów, na jakich byłem. No bywa. Powiało grozą. Powiało grozy. No dobra, to my na razie kończymy, żegnamy się z wami i wracamy do... Witamy się z wami ponownie Drugiego dnia konwentu już na koniec tego drugiego dnia Dzień dosyć aktywny Przynajmniej ja to tak odczuwam Jak go spędziliście? Udanie, nieudanie, prelekcyjnie, na chill -ucie. Ktoś chętny? No ja mogę powiedzieć, no Udało się nam zdecydowanie na większej ilości prelekcji być niż wczoraj, bo wczoraj byliśmy na jednej, znaczy w zasadzie na jednym panelu. Dzisiaj było tego całkiem sporo i no nie, no ja jestem zadowolony, bo w zasadzie raz tylko trafiła się prelekcja, z której uciekłem, bo było źle, ale może nie będę mówił jaka, a poza tym nie, poza tym były, były fajne, ciekawe tematy, ciekawe panele. I no, żałuję, że nie, nie mogłem mieć na większą ilość, bo czas, czasem coś się nakładało po prostu. A coś konkretnego wpadło ci w oko, w ucho e... i czy to były prelekcje związane z horrorem, czy z tak, różną tematyką? Tak, myślę, że w większości z horrorem. No nie licząc twojej Riku i Mortim, która nie była związana z horrorem, ale była może, ale trochę, ale właśnie trochę była. I no, wyszła bardzo fajnie. No ale na przykład była bardzo ciekawa prelekcja o mitologii Twin Peaks, nie pamiętam niestety jak nazywali się twórcy, są z jakiegoś kanału YouTube'owego, ale nie jest to jakby nie patrzeć. Bardzo fajna prelekcja, no w zasadzie szkoda, że nie dostali na to dwóch godzin zamiast jednej godziny, bo mieli dużo do powiedzenia i no musieli skracać mocno i nie, nie powiedzieli na pewno nawet połowy tego co mieli przygotowane, ale fajnie się słyszało, poszukajcie sobie na necie co to za kanał, może będzie więcej. Na czym jeszcze byliśmy? Był bardzo, no może nie jakiś, powiem, że super ciekawy panel, ale przyjemny e, o byciu po prostu człowiekiem jako i, i jakimś twórcą treści jednocześnie, na o takich bardziej prywatnych kwestiach. No nie pamiętam teraz wszystkich występujących. Na nim był, był na pewno Jakub Małecki. Z takich osób, które ja tam kojarzę, była kobieta ślimak e, i był Dem z Demlandu, który zrobił tam w zasadzie największy show. No, panel był po prostu ciekawy do posłuchania. No, była prelekcja Sebastiana z okiem na horror o renesansie polskiego horroru. Mamy renesans czy nie mam? Czego się no, robić? nie rzucił on konkretnego e, rozwiązania, jakby, czy, czy odpowiedzi na to pytanie. Ale była bardzo ciekawa, taka dosyć żywa dyskusja z publicznością. Nie, był, nie była to taka może prelekcja bardzo ścisła. On bardziej właśnie chciał ludzi zachęcić do rozmowy i takie coś rzadko się udaje, ale się udało. I coś jeszcze było? Przed chwilą na moich oczach Rik zjadł ogórka. <gulka> Matko przenajświętsza. No i dobra, no. Były jeszcze jakieś inne rzeczy, ale nie... A, dobra. Były jeszcze inne prelekcje, ale nie, nie pamiętam już szczegółów. Okej, okay, czyli dzisiaj tak typowo programowo. Tak, tak. Starałem się zobaczyć tyle, ile, ile się dało. Jeszcze tego... na jeden punkt w zasadzie mam zamiar iść teraz. Okej. Okay. Jest ze mną też Jaggy. Siema. No cześć Szymas, cześć. A jak ty spędziłeś ten dzień? Aktywnie no, czy niekoniecznie? aktywnie, Właśnie zaczynam trochę już padać, bo my w sumie zaczęliśmy od 12, gdzie... Zacząłeś wcześniej. No tak. Przestraszyłem Szymasa. Drugie moje największe przerażenie kogoś w życiu zaliczył niezłego jumpskera. Szkoda, że tego Państwo nie widzicie. Nie widzieliście. Tak, bo Jerry byłem przekonany, że przyjeżdża o dziesiątej dzisiaj, a dzielimy pokój na Kopernikonie. I nastawiam sobie budzik na po dziewiątej. I w pewnym momencie otwieram oczy i widzę zagra na środku pokoju w koszulce z Pinheadem. No dokładnie tak było, tylko zapomniał powiedzieć, że wyskoczył prawie z łóżka wtedy. No, <laughs> Ale jumpscare. Tak, Jumpscare zawodowy. No, ale jak już trafii, trafiliśmy na sam Kopernikon, to też wyjątkowo aktywnie cały czas, bo byliśmy najpierw na y, y, panelu podsłuchane.pl y, przez godzinę. Y, no, dosyć, powiedziałbym, interesująco. Panel czy podcastów? Nie, to, to, był, to był panel. Rozmawiali o podcastach. Parę jakichś tam rzeczy wydało, wydało nam się interesujących. Musieliśmy się zwijać, bo chcieliśmy iść na kingowy punkt e, Kerry. Mhm. To było dziwne i niepokojące i przerażające doświadczenie. Ale w pozytywnym znaczeniu, czy niekoniecznie? Nie, koniecznie, niekoniecznie. Dosyć, dosyć dziwny był ten prąd programu. A później też w zasadzie no, cały, cały czas coś, bo byliśmy na y, panelu o tłumaczeniach, a później to już w zasadzie się na, naprzemiennie nasze punkty i inne punkty, bo my byliśmy na piratach, później byliśmy na twoim geek na końcówce, na rozmowie z Tomkiem Strągowskim, bardzo ciekawej. O komiksie, jak spodnąć 30 kilo? Tak, tak. No, to, to, Tomek jest bardzo fajnym mówcą, więc to, to się naprawdę przyjemnie go słuchało. Tomek wygrał gigfight No i wygrał gigfight do, dokładnie tak. Ta, ta jego złotoustość mu, myślę, dużo pomogła tutaj. No a później już mówię, nasza, pre, nasza prelekcja jedna i później twoja o or, Riku i Mortim. No i właśnie, jako prelegent jesteś zadowolony z frekwencji, organizacji, no ogólnie? Tak, bardzo zadowolony jestem. Dbają, dbają nas, o nas tutaj organizatorzy ładnie, ludzi... Y, no jest dużo, tak bym powiedział. Nie, w zasadzie wszystkie, wszystkie sale, na których my byliśmy, to były pełne... Nie, nie zdarzyło się nigdzie, także gdzieś tam jakieś y, przerzedzone miejscówki, także... Także fajnie, no a, a twoja ta prelka o Riku i Mortim, no to pokazała, że w ogóle jak jest nośny temat, to, to jest naprawdę duże zainteresowanie, no bo to było mnóstwo ludzi. Nie? Sobota 20, byłem przekonany, że no może przyjść z spogo, ale na sadzie, nie wiem, 20 osób, a może też się okazać, że wszyscy będą im prezować. O tej naprawdę, przecież tam była pełna sala, ludzie siedzieli po kątach i na tyle siedzieli między sobą jakiś no, dokładnie. szok. No ja dzień zacząłem późno, bo my sobie zeszliśmy na śniadanie, potem jak już mnie przeraziłeś i przebudziłeś. Potem ja trochę jeszcze pielki dopracowywałem, poszedłem na spokojnie coś zjeść i przyszedłem na gigfight dopiero. Gigfight był spoko, odpadłem w pierwszej rundzie. <głos》> wziąłem Misia w sumie, jako mój przykład, a chyba tak na, na konwencie niewiele osób go oglądało, bo było widać, że tak nie za bardzo czuło, o czym mówię. No szkoda. Po chwajcie, e, poszliśmy właśnie do Tomka Pstrągowskiego. Później była nasza pielka o komiksach, później ten Ricky Morty. E, ja też jestem zadowolony. Znaczy, te salki tutaj nie, nie są, są niedoskonałe dosyć. Mamy jedną salę literacką w ogóle na korytarzu, gdzie jest beznadziejna akustyka. Tutaj też na przykład u nas dobrze, że zobaczyliśmy, że da się światło trochę inaczej ustawić, bo też przy pełnym świetle w ogóle nie było widać prezentacji, Rzutnik nie był jakoś super ostry. Ale to da się obejść. Najważniejsze, że organizatorzy ogarniają na bieżąco, co, tak sprawdzają, czy wszystko się dzieje czy każdy nie wiem, ma wodę, czy wziął pendrive, etc. i że ludzie przybyli to w takiej właśnie sporej ilości, ludzie są aktywni tak, tak, jakoś to, jest tam super, to jest super się odzywają, komentują i na ogół niezłośliwie na ogół ale cóż no, życie to co, drugi dzień konwentu udany? udany udany jak najbardziej a teraz czas na mały, jeszcze ostatni program i chill out. tak jest to słyszymy się pewnie jutro na razie hej! Cześć. cześć! Witamy się z Wami ponownie, tym razem już w trzeci dzień konwentu. Już mamy niedzielę, w pół do pierwszej. Cześć Mando! A cześć! Mando w tym momencie zdziwiony wyjął telefon z kieszeni, by sprawdzić godzinę. O, tak, w pół do pierwszej w niedzielę. Czerujemy sobie mhm. na mieście, na impiazie, w sumie konwentowej. Mando, bo nie mówiłeś mi wczoraj jak spędziłeś dzień. No Dzisiaj jest... Właśnie zupełnie inaczej nagrywamy. Ja, ja o tym sobie myślałem, że zupełnie inny konwent niż taki Pyrkon, z którego tego typu relacje nagrywamy. I to się też odbija w nagraniu, bo Pyrkon to jest dla mnie takie coś, że I ja, za... ja tęsknię za wejściem na Pyrkon. Ja sobie zawsze wyobrażam, jak, jak nie wiem, siedzę w pracy albo coś sobie myślę, jak przyjdzie ten weekend, wiesz, kupimy akredytację i wejdziemy na teren targów. I nagle znajdujemy się w fantastycznym świecie, naszym świecie, na trzy dni zamknięci w ogóle, y, odłączeni od rzeczywistości i wtedy to po prostu pierwsze co to, wyciągamy dyktafon i gadamy, i gadamy, i, i zasuwamy, nie? A tutaj wczoraj przyjechaliśmy, przyjechaliśmy przecież w zasadzie przedwczoraj, no w piątek, przyjechaliśmy my jako pierwsi o 10 rano, gdzie konwent zaczynał się o 16, a... Tak naprawdę ani razu nie wyciągnęliśmy dyktafonu, żeby coś pogadać, nie, bo znaczy, ten... nie wyciągnęliśmy, żeby zrecenzować Expo no. Bo... no dobra, no dobra, nagraliśmy konwent, nagraliśmy podcast, ale nie gadaliśmy o konwencie, <śmiech> tak. bo ten konwent jest zupełnie inny, zupełnie inny, zupełnie inny klimat. Zupełnie inaczej się tutaj czujemy. Ja się bawię dobrze, ale to jest zupełnie coś innego. Nawet mi się nie chciało gadać o tym konwencie, bo nie czuję takiego, wiesz, takiego wejścia w inny świat, zamknięcia się jak pod kopułą nie? od świata, oddzielenia się. Tutaj tego nie ma, bo Kopernikon jest po prostu inny i dlatego nagrywamy pierwszy raz tak naprawdę. Skonkretyzuj, nie? No bo to tak inny, inny, to wiesz, dla kogoś no to nie było. Toruń jest małym miastem. Ja Toruń uwielbiam. Ja, Toruń to jest moje miasto prawie zawsze ale jest małym miastem i nie ma takich lokacji jak na przykład targi w Poznaniu, więc ten konwent jest rozrzucony po całym mieście, w, po całym starym mieście. W Toruniu rozrzucenie po całym starym mieście polega na tym, że masz maksymalnie 10 minut drogi, no, a, a pewnie nawet mniej pomiędzy lokacjami, ale i tak się nie chce wychodzić. No, pogoda nie jest najlepsza. Jak już gdzieś tam zakotwiczysz w jednym miejscu, to raczej nie wychodzisz, a jak wyjdziesz w miasto, okej, okay, widzisz tych ludzi poprzebieranych, widzisz, że to miasto jakoś tam delikatnie, ale żyje, ale na pewno nie czujesz takiego cięcia od świata, nie czujesz tego. To, to jest zupełnie inne doznanie, nie? Nie, nie, nie czujesz, że nagle znalazłeś się na targach w Poznaniu, gdzie jesteś, kurde, pod kopułą fantastyki, nie? Ale nawet, wiesz, mówisz o tym Pyrkonie, a ja pomyślałem o kapitularzu, na którym teraz było który jako bardzo mało osób, o czym mówiliśmy w podcaście, ale tam też jednak przez fakt, że byliśmy w jednym tam budynku, czy w jednej szkole konwentowej, to też inaczej się to odbiera, bo tutaj nawet wychodząc na miasto, widać, na przykład, okej, okay, wczoraj może nie widziałem ludzi tak typowo mhm. z konwentu, tam czasem ktoś miał identyfikator, ale to tylko tyle. Jedyna oznaka, że jest uczestnikiem Kopernikonu, ale na przykład dzisiaj, gdy ja w połowie dnia pędziłem na Geek Fight z hotelu, to widziałem masę osób po przebieganym tak, miejscu. Tak, tak, ale właśnie o to chodzi, że niby to widać, ale klimat jest trochę inny, bo widzisz mhm. ich jednak, obok jest, nie wiem, żabka, biedronka, jubilek, no, piekarnia no, no, no, no. i przez to tak, to, to nie jest to samo co nawet właśnie taki korytarz szkolny, nie? Czy żeby już do tych tagów nie nawiązywać poznańskich, mhm. nie? Bo tam jednak jest ta przestrzeń zamknięta i są ci ludzie, jest tylko to. A tutaj w tej przestrzeni miejskiej to się rozmywa, a do tego jeszcze teraz, w tego nie mamy ten festiwal aniołów, i przez to też e, na przykład centrum dzisiaj było zawalone pierzem. Co, A ktoś rzucał we mnie przed chwilą pierzem, nie wiedziałem o co chodzi. Jest festiwal, aniołów i między innymi była w ogóle jakaś tona pierza, zresztą ona jest teraz wszędzie, w całym roku, nie ma mam wrażenie. Ale też e, przez to, tak patrzysz na to, wiesz, że to nie jest z Kopernikonu no, i tym bardziej jakoś ci się to rozmywa. No. Znaczy ogólnie ludzi jest bardzo dużo, o tym też trzeba powiedzieć, bo ja mam porównanie do, do zeszłego roku i tylko do zeszłego roku i jest gigantyczna różnica. Mam wrażenie, że w świat idzie jednak informacja, że ten Kopernikon to jest fajny konwent, to jest duży konwent i ludzie przyjeżdżają chętnie, tylko że ja jestem na przykład już na starcie przerażony ceną. Cena tego konwentu jest przerażająca po prostu. Jak ja zobaczę, że on kosztuje 70 złotych, to przecierałem oczy ze zdumienia, nie? że sama sobota kosztuje 45 zł. Nie wiem, czy to jest wina właśnie rozrzucenia po różnych lokacjach, że oni za każde lokację muszą jakoś zapłacić. Chociaż z drugiej strony to wszystko jest UMK, to wszystko jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, więc myślę, że to jest jakaś jedna umowa. Ale tutaj też mają lokacje rozrzucone po mieście. Na przykład ja chciałem kupić coś dla córki i nie dotarłem do stoisk. Taki bo one, jest bo one są ponoć na rynku, na drugim rynku, mhm. na środku rynku gdzieś. To nie jest daleko, bo w trudniu nigdzie nie jest daleko. To jest 10 minut drogi, ale ja nie miałem czasu dzisiaj, żeby iść te 10 minut drogi na stoiska. Nie? Ja wszedłem dosłownie na dwie minuty, ale zobaczyłem, że tam była masa osób, a też się spieszyłem właśnie na prelekcje, w której brałem udział i tylko zrobiłem chyba zdjęcie i wyszedłem, bo też mówię, później przyjdę i też nie dotarłem, no. bo już nie było kiedy. Ale ogólnie, żeby nie było tak, że narzekam jest po prostu w porównaniu do roku jest gigantyczna zmiana pod względem ludzi. Po prostu na prelekcjach, na których byliśmy wszędzie były pełne sale, a rok temu e, ja byłem na Coperniconie i byłem całą sobotę i to były Bywały prelekcje, gdzieś siedziały dwie osoby, pięć osób i to takie, takie wiesz, no, nagrywanie masy kultury na żywo. Siedziało kilku znajomych na początku, z pięć osób może. No, dzisiaj też były niższe, no, znaczy mniej oblegane, no, jakieś spotkania z jakimiś horrorowymi autorami, skoro już jesteśmy w temacie. No, Lewandowski miał spotkanie z jedną osobą. To, to też wyglądało źle, ale pozostałe prelekcje, na wszystkie na jakich byłem były pełne. Były pełne sale, wszystkie miejsca siedzące zajęte, ludzie siedzieli pod e, ścianą. Także Kopernikon naprawdę rozwinął się w, w bardzo duży konwent. No dobra, to teraz powiedz właśnie jak go spędzasz, tak? bo wczoraj wiem, że nie dotarłeś w ogóle na program, bardziej postawiłeś jednak, no najpierw właśnie my sobie pograliśmy, potem wpadłeś właśnie też do nas tak, i do Agnieszki, potem poszedłeś do reszty ekipy i tak spędzasz po prostu czas ze znajomymi przez cały dzień, nie? No właśnie i tak się cieszę, że uda, bo ja, ja od jakiegoś czasu staram się nawet na siłę nerdować, jakieś, żeby się coś pobawić też w tym klimacie, żeby to nie była tylko integracja z ludźmi i wczoraj my przyjechaliśmy bardzo szybko i tak się cieszę. Cieszę, że udało nam się trochę pograć, potem nagrać podcast, a ostatecznie nie dotarłem na żadne prelekcje. Okazało się, że znajomi już są, trafiliśmy do domu, jednak wieczór spędziliśmy przy piwku i przy gadaniu. No bo w momencie, gdy przyjeżdżamy większą grupą ze stevenking.pl i wynajmujemy mieszkanie, to zazwyczaj Trudniej jest dotrzeć na prelekcję, bo się człowiek cieszy, że się spotkał. Nie? No tak, no bo jak no często ja, ja, się widzicie no też. No nie? i tak często, ale to nadal jest rzadko. Nie? Ale gdy przyjeżdżam sam na konwent ostatnimi czasy, to staram się chodzić jak najbardziej na prelekcję. No ale ja, jak widzę znajomych, to jednak wybieram znajomych. Ale i tak dzisiejszy dzień był Właśnie. zaskakująco dla mnie obfity w takie rzeczy. Bo Od no, której zacząłeś? No my wczoraj jednak popiliśmy długo. No, ba balowaliśmy do prawie czwartej rano a założyłem sobie, że dzisiaj od 10 zaczynam. O 8.30 nastawiłem budzik, no nie dałem rady. Było bardzo ciężko. Wstałem, zrobiłem kawę, ale jak patrzyłem na tę kawę, to zastanawiałem się, czy jej nie zwrócę, jak pierwszy łyk, więc poszedłem spać. No i, i przyjechałem tak mniej więcej na 12:00. Wiedziałem, że o 13:00 jest Kerry. Przypadkiem się dowiedziałem, że jest prelekcja o Kerry. Opis wyglądał koszmarnie. Opis zwiastował bardzo złą rzecz, ale zawsze to King. A jak King, to trzeba odwiedzić. Ale przy, przyjechałem tak mniej więcej właśnie, znaczy przyszedłem przed 12:00 żeby trochę pochodzić, może kogoś zobaczę, może coś ten i w zasadzie przypadkiem trafiłem na podsłuchanych, tam też e, przyszedł Jerry, przyszła Agnieszka z Karpenoktem i w sumie tę godzinkę posiedzieliśmy na podsłuchanych, tylko ja się naprawdę bardzo źle czułem <laughs> to taki mój standard konwentowy, nie jestem w stanie wypowiedzieć się o ich panelu po pierwsze dlatego, że słyszałem tylko połowę więc nie chcę oceniać, bo nie wiem co mówili w drugiej połowie, po drugiej się bardzo źle czułem poszedłem na Kerry i to był bardzo zły punkt programu, bardzo zły, naprawdę, ale też nie chcę za dużo krytykować, to byli y... dziwni ludzie, prowadzili go bardzo dziwnie, to był bardzo dziwnie prowadzony, ta, takie wiesz, takie skrajne nerdy mające problem z, z wypowiedzeniem zdania, a czasami nawet słowa jednego, z ciężką wadą wymowy. A to Mam teoretycznie, głową. Teorety teoretycznie założenie tego było nawet ciekawe, chociaż ten opis był dziwny, ale założenie było ciekawe. Na przykład, co się stanie, jeśli Kerry nie miałaby mocy, i dziewczyna rozkwiniała? Jak to by się potoczyło? W którym momencie by ona zginęła? Co by się stało? Co się stanie, jeśli jednak by miała moc, ale na przykład Tomi by przeżył, nie trafiłoby go wiadro? Jakby to się potoczyło i to rozkminiała, I to było nawet fajne, ale potem zaczęła porównywać trzy ekranizacje, i w ogóle, jakby wiesz, nagle jedna prelekcja przemieniła się w inną, i nagle zdjęcia. Kerry z ekranizacji z tego roku, z tego i z tego. Susnell z ekranizacji z tego, z tego i z tego. Tam ma takie włosy, tam ma takie, tam ma takie. Kompletnie bez sensu się to zrobiło. Ja wyszedłem po prostu. Głodny byłem, chciałem coś zjeść sobie. Ale to Paweł też Wszyscy. Ja staram się bardzo stonowanie mówić. mówił, że Kurczę, no ludzie próbują, niech coś robią, ale podsumowując, to była taka prelekcja, że ja po niej prowadziłem swoją prelekcję i się podbudowałem. Bo tak jak ja się trochę denerwuję przed prelekcją, tak jak zobaczyłem tych ludzi, to w ogóle ze mnie spłynęło jakiekolwiek zdenerwowanie, bo <grych> y, byłem przekonany, że cokolwiek, jakkolwiek by mi nie wyszło, to i tak wyjdzie lepiej. <grych> I opowiadaliście <grych> o Black Science, jak było z frekwencją, jak ty to oceniasz? No właśnie kurczę, ja byłem przekonany, mówiłem Jeremu, że przyjdą może dwie, pięć osób, żeby się nie spodziewał, że więcej, no bo po zeszłym roku byłem przekonany, że tak będzie, a kurczę, mieliśmy sale pełne. No na Black Sails mieliśmy salę pełną, fakt, że to nie była wielka sala, no tam, nie wiem, trzy rzędy krzeseł, ale były wypełnione, to byli tacy naprawdę fanatycy piractwa, e, widać było, że mają wiedzę... w yy, warezy? Nie, no nie tego. <laughs> widać było, że mają wiedzę historyczną na temat piratów i kurczę, ja jestem zadowolony, no nie wiem, no zobaczymy, podcast na pewno już słyszyliście, bo pewnie szybciej trafi do, do sieci niż yy, ta relacja ale byłem bardzo zadowolony. Z Jerem ogólnie, wiesz, dobrze się nagrywa podcasty i, i tak dalej. Fakt, że tutaj było inaczej, to nie była dyskusja. To był blok Jerego, blok mój, blok Jerego. Ale byłem bardzo zadowolony. Bardzo dobrze mi się słuchało Jerego. Mam nadzieję, że ja też wypadłem e, tak samo dobrze. E, nasz z kolei e, komiksowy, punkt? komiksowy punkt, horror w komiksie, też jestem zadowolony, chociaż to było z góry wiadome, że my nie wiemy, czy się wyrobimy, czy się nie wyrobimy. Mamy tam ileś e, tematów do omówienia, jeśli się nie wyrobimy no to w sumie nie ma tragedii jeśli się wyrobimy to okej okay. ale wyszło prawie idealnie, no słowo nam nie wiem z, z, 3 minuty brakły może no, no, no nie, no by się przydało jeszcze z 10 pewnie, żeby tak dobrze powiedzieć o tych ostatnich, bo przez te slajdy jednak ostatnie skakaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ty masz punkt programu, na który musisz lecieć który będzie oblegany, więc musisz za chwilę wyjść. Ale ja od początku założyłem, że o tych ostatnich to my tak wspomnimy, że są, dlaczego są ważne albo ciekawe i tyle po I tak no ale, ale i tak jestem zadowolony, szczególnie, że widownia była bardzo mało zorientowana w komiksa. Ale zarazem zaangażowana są prelekcję. No, tam jakoś reagowali, dyskusji, ale... się do... Pytywali. kurczę, cokolwiek byśmy mi nie mówili to miałem wrażenie, że to nowość dla tych ludzi jest ale to dobrze, tym no, bardziej, no, nie? To, to, tym, no właśnie, to bardzo dobrze, ale wiesz ja, ja byłem przekonany, że przyjdę na prelekcję i oni wszystko będą wiedzieli i tak dalej dlatego to, to jak, jak najbardziej jako plus no na, na Black Saves ci ludzie, co byli to i widzieli Black wszystko wiedzieli i o piractwie wiedzieli wszystko więc w zasadzie oni nam nawet dopowiadali a tutaj, no nawet jakby nam to wyszło odrobinę kiepsko, to i tak tym ludziom dostarczyliśmy jakąś wiedzę. W pewnym momencie wszedł jeden z organizatorów i chwilę siedział i to jest koleś, jak go kojarzę z zeszłego roku, on, to jest koleś z DC Maniak, z takiej strony on, on był odpowiedzialny za cały blok komiksowy w zeszłym roku. Byłem na jego prelekcji, była bardzo fajna i on tam kilka razy nam dopowiadał coś, ale bardzo szybko wyszedł, no bo jako grzydacz pewnie nie, nie mógł za bardzo siedzieć sobie na prelekcji, ale i tak miło, że w sumie znalazł czas, żeby wejść, posiedzieć, posłuchać chwilę. Mhm. I potem byłeś jeszcze na czymś, czy już wyszedłeś znowu się? Ogólnie cała sobota dla mnie była konwentowa i jestem szalenie zadowolony, że mi się to udało zrobić. I tak jak przyszedłem, to chodziłem z prelekcji do prelekcji. Nie, nie miałem chwili w zasadzie spokoju. Byłem na dwóch prelekcjach Star Warsowych i szalenie się cieszę, że tam dotarłem, bo rok temu Star Wars było wyrzucone najdalej do liceum. To nie jest daleko, to jest tam z 10 minut drogi przez miasto, no ale to zawsze jest 10 minut zmarnowane w jedną, 10 w drugą. A jak z budynku chcesz przejść no, do lekcji, to nie no, masz ty czasami. No i by. się nie chce. A teraz było dużo bliżej, Star Wars było bardzo blisko i dwa razy doszedłem i bardzo się cieszę, że tam poszedłem, bo akurat trafiłem na dwa punkty programu, które prowadził łódzki fanklub Star Wars. Ja tych ludzi nie znam. Nigdy nie... Po... Znaczy teraz już ich znam. <śmiech> Jesteśmy prawie pierwsza w nocy. <śmiech> Zdążyłem ich gdzieś poznać. Bardzo mili ludzie. Ale do tej pory ich nie znałem, a słyszałem bardzo dużo dobrych słów. To są młodzi ludzie, którym się jeszcze chce. Ja, ja kiedyś też prowadziłem fanklub klub już jestem starym człowiekiem, już, już tego nie robię. I słyszałem właśnie od komisarza Sewa, z takiego kanału, który ja zawsze polecam, Ziemniaczane Pole Komisarza Sewa. Mhm. że oni naprawdę jak robią e, program Star Warsowy, to jest na e, gigantycznym poziomie merytorycznie przygotowany niesamowicie i takie projekcje, że siedzisz i, i chcesz z nimi gadać i nerdzisz i, i tak właśnie było blok Star Wars był tak przygotowany, wchodziło się i po prostu się w to wsiąkało Star Warsy są na konwentach zazwyczaj traktowane jak takie e, zło niechciane taka e, masia to musi być i... e, tak, ale to jest tak traktowane jak takie wiesz, e, zamknięte społeczeństwo, które żyje w swoim im tam kokonie, który musimy zrobić, ale rzucimy ich jak najdalej się da, żeby tylko nie zarazili innych. Niech będą gdzieś na boku. I tutaj też tak było trochę. Żeby dojść do bloku Starost, trzeba było tam trochę pokluczyć w tych korytarzach i, do, i naprawdę wejść w takie zaułki, w które normalnie byś się nie zapuścił. Ale jak się tam weszło, kurczę, jakie to było fajne, nie? Ci ludzie się niby znają i, no i może to też dlatego, ale to naprawdę nie jest hermetyczne. Ja sam się wbijałem w to e, 8 lat temu jako osoba z zewnątrz i wbiłem się bez problemu i się wchodziło na to i po prostu ludzie siedząc na krzesłach uczestniczyli w tych prelekcjach to były najbardziej żywe prelekcje na jakich byłem a ci ludzie z łódzkiego fanklubu genialnie mieli je przygotowane bardzo się cieszę, że na te dwie prelekcje doszedłem były naprawdę dobrze zrobione no i oprócz tego jeszcze byłem kawałek na tłumaczach czyli Aga, Mysz Cholewa i Prowadzący ale to bardzo krótko. Weszliśmy na z panelu. Jerem. No, weszliśmy z Jerem, posiedzieliśmy trochę, mieliśmy za chwilę swój panel, e, więc się zmywaliśmy tak e, po 30 minutach, ale też okej. Okay. No i byłem dość krótko na Geek Fight, w którym ty brałeś udział, ale jak doszliśmy tam, to już, ciebie, już, już kolega odpadł. Ale też e, super, super było. E, sala pełna po prostu. W porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, ja ci trochę dawałem takie wskazówki, jak masz się, się do tego przygotować. Kurczę, zupełnie inaczej w tym roku. Kowal miał przygotowane dużo pytań pomocniczych, żeby, żeby dyskutanci nie wpadali w zapętlenie. No, i tak, to, i, i tak to działało tak, że ktoś miał przygotowany jeden argument i go powtarzał trzy razy nie po każdym pytaniu, ale nie było to aż tak, aż, aż tak widoczne mocno, a sala była po prostu przepełniona. To była ta duża sala. To nie była największa, bo największa była tam właśnie na dole, gdzie byli tłumacze, ale to i tak duża. Ja tam wykłady miałem w 98 na wykłady tam chodziłem matematyczne. Jest jakieś krzesło podpisane przez ciebie? Nie, nie rzadko chodziłem na wykłady. <laughs> Myślałem, że powiesz, że nie niszczyłeś mebli. <laughs> Okej. Okay. I, I rok temu... No połowa to maks. To, to jest naprawdę bardzo optymistyczne stwierdzenie, że była połowa sali. Ja bym bardziej stawiał, że jedna trzecia sali, no między jedną trzecią a połową na gigfajcie była zajęta, a też byli, wiesz, celebryci internetowi. A w tym roku ta sala była przepełniona po brzegi. Wszystkie miejsca siedzące, ja stałem na górze, na dole ludzie siedzieli na podłodze. No także widać, że Kopernikon naprawdę się rozrasta i za rok e, pewnie będzie jeszcze więcej. I przed e, organizatorami tego Konwentu jest problem, bo w świat idzie informacja, że to jest duży konwent i ludzie będą przyjeżdżać z roku na rok, a w Toruniu absolutnie nie ma miejsca, żeby zrobić duży konwent. No zobaczymy, bo teraz są duże ludzie, ale nie słyszałem, że ktoś narzekał, że się nie dostał na przykład, nie? bo no, też nie ma tego ograniczenia, że na przykład nie wpuszczają, się kończą miejsca. U mnie też ty, właśnie gadaliśmy o tym, nie? że ja no, mam prelekcję około no, 20, to. że również dobrze w sobotę to wszyscy mogą właśnie pójść na miasto, na jedzenie, na piwo. No ja tak byłem przekonany, że będziemy mieli na chorobę w komiksach o 19 w sobotę, że już ludzie się jednak zmyją, że to ich nie będzie interesować. I na początku tak było, weszliśmy do sali, nie wiem, pięć minut do prelekcji, a tam Nie, się... nie, właśnie my byliśmy wcześniej, bo poprzedni punkt się zakończył 40 kilka. A, a, no, no, no. Ale tam siedziało kilka osób ja byłem przekonany, że to tak zostanie. No, a te się, 3 cztery, a w końcu no, a się sala zapełniła. No, no, nagika, przyszła w ogóle jakś absurdalna. No, masakrycznie, no ale to popularność te, tematu. Nie ma tego co na prekonie już, że jest blokada na sali, że nie wpuszczają. To jest jednak jeszcze klasycznie, że y, mogą ludzie wchodzić, siadać na podłodze gdziekolwiek. Chociaż ja wczoraj, gdy odbierałem identyfikator, to już dziewczyna, która tam mi wydawała, akurat dzwoniła do kogoś i mówiła, że informatorów im zabraknie. Mówiła, że zostało im maksymalnie 10 kartonów informatorów w piątek i że absolutnie na jutro nie wystarczy, że, że nie będzie. To jest też plus, to, to, to od razu chwalę i to tak chwalę pod niebiosa, bo ja jestem fanem informatorów, o czym zawsze mówię, jak jadę na konwent, to chcę to dostać no są, papierowe w rękę, żeby mieć pamiątkę, że ja tu jestem zapisany, że ja prowadziłem to i ja prowadziłem to, mam swoje nazwisko i jestem w tej książce, jestem na papierze wydrukowany, tak jak jestem ogólnie czytelnikiem nowoczesnym, promuję czytelnictwo, tak w tym przypadku jestem absolutną skamieliną musi być papier, chce to mieć i pod tym kątem jest przygotowany Kopernikon nieźle. Chociaż ten... ja mam akurat tasiemkę, ty dostałeś kurde smycz, bo ty... Jak Do identyfikatora. Goś... No, no, no, no, ale... Przyjechał celebryta, no, właśnie. A ja na tasiemce dostałem, ale i tak z tych wszystkich papierów, które dostałem, bardzo się cieszę, że to było. Tak i program jest rzeczywiście, jest taka rozpiska właśnie mniejsza, ale też w formie książeczki, i taki gruby program. On jest trochę no, tak, Dziwny, jak w pierwszym... były. tak jak zawsze konwenty były robione. Zawsze. Ale no, od kilku lat wiesz jak to było, czasami. No na Prykonie. Chociaż wczoraj prowadziłem taką dyskusję, to mnie tam uświadamiali, że, e, że to jest cięcie kosztów, że sprowadzenie kogokolwiek ze Stanów, a to ja sobie zdaję sprawę, że sprowadzenia gościa z Wielkiej Brytanii to są normalne koszty, a sprowadzenie kogoś ze Stanów to są gigantyczne koszty. I, i że Prykon na tym tnie, nie? Hmm. Tylko chodziło mi o to, przerwałeś mi, dziękuję, no, no, tak zwykle, no standard, że tak. ten program jest specyficznie... Program jest specyficznie ułożony, bo jest jakby blochami, nie? I w pierwszej chwili, jak się nie mogłem się połapać, tak, szukałem odrochowo chronologicznie, nie? Po godzinach tak mówię... No bo dobra, Na połowę z no to w połowie <laughs> szukałem. Ale rzeczywiście, jak się człowiek ogarnie, jak to działa, to kurczę, to jest lepszy system jednak z takim podziałem, bo często się interesuje jakiś blok konkretny, czy jakiś element konwentu, a nie całość i fajnie do tego też podeszli. To co? Jakieś plany jeszcze? No właśnie, konwent w zasadzie już kończę. No. Nie wiem, co dzisiaj jeszcze mi dzisiejszy wieczór przyniesie, ale raczej już niewiele. Dzisiejsze rany. Też ran. <laughs> nie chcę zbyt mocno przesadzać, bo chcę jutro szybko wrócić do do domu. No jutro już na pewno niczego nie zaliczę. Wiem, że wy macie punkty programu jeszcze do późna. Ty to masz to w ogóle ostatnia godzina możliwa konwentu. No ja już na pewno na nic jutro nie pójdę. I tak zaliczyłem bardzo dużo, bo ja tu przecież przypadkiem przyjechałem. Do końca nie wiedziałem, czy będę. Udało mi się zaliczyć te Kiedy dwa dni. Kiedy potwierdziłeś? Tydzień przednia A, cały nawet. No nie, kilka dni temu. W środę, czwartek, wtorek, jakoś tak. Udało mi się być, bardzo się cieszę, bardzo dobrze się bawiłem, jeżeli mi się uda, to za rok też przyjadę, no ja tu nie mam daleko, no, Toruń to jest jednak bardzo blisko, narzekam na cenę, ale mi się udaje darmowe wejściówki załatwić, także to tnę koszty jak się da, no dla mnie to już jest koniec w zasadzie tej imprezy w tym roku, oceniam ją dobrze, bawiłem się dobrze, cieszę się, że tu przyjechałem. Okej, okay, co do ceny, tylko dodał, że rzeczywiście jest spora, ale no zawsze można zostać grzlaczem, czy program przygotować, nie? I się tnie wtedy to wszystko. No, a mają niezłe cięcia, bo za dwa punkty masz już 100%. Tylko dobre punkty zgłaszają się, nie tam jakieś <grym> a, zapowiedziły. No, no, no, no ja miałem dwa punkty, ale miałem 50% darmówki akurat na swoje nazwisko, ale to pewnie dlatego, że jakoś się rozłożyło też na Was. Bo w, e, tak, w tuecie. W... Ale z tego akurat nie skorzystałem, skorzystałem z innej opcji. No, no dobra, to dzięki mando. Dzięki Ci również. Bardzo się cieszę, że się zobaczyliśmy. Pewnie długo się nie zobaczymy tak na żywo, no bo najbliższy to Pyrkon, a w tym roku ja Pyrkon bardzo ograniczę. Jeżeli w ogóle się pojawię, to na chwilę. Zobaczymy. Może coś po drodze jeszcze akurat wypadnie. Fajnie by było. Nowa nadzieja. Dobra, dzięki i do usłyszenia. No, do Hej. usłyszenia. Cześć. O Boże, mnie brzuch boli. Ze a to też trochę Bo ja nie byłem w tym budynku, nikt już nie wiem, gdzie jest wejście nawet czy coś do tego. A to jest minus, tak? Chyba tak. No tak jest. Minus czy. Minus. No minus. Plus no. i minus to jedyne. <głosy> Tylko się nie No znaczy, Co najbrzej się jest no jeja. Ostatni punkt programu. Jeden z lepszych prelekcji tak uważam. No, Dziękuję. Nie. No. No, nie, nie widziałem wszystkich, ale to co widziałem mówić po Nie widziałem tych, widziałem. Aga, mamy 5 minut. Mm. Tak? Mam coś powiedzieć 5 minut? Czy mam już mówić, pojedzie. czy już nagrywasz? Czy... Już no, nagrywam. Bo, Cześć! <grym>, no to wszyscy muszą powiedzieć wcześniej. <grym>, już zaczęło no to naprawdę? No, no włączyłem, no ja muszę wyjść z Agas, więc. No dobra. Cześć. Cześć! Jest niedziela, zaraz 15, w sumie za 10-15 minut mamy lekcję. Kilka ulic dalej, ale może jeszcze zdążymy szybko podsumować. Jakby 3-4 to Mamy właśnie z 5 minut, nie damy jody. Jak podsumujecie konwent? Bo dzisiaj już, no co, oprogram? Byliśmy tam na kilku jeszcze punktach, dzisiaj po prostu było spokojnie, chyba. Czy ktoś chce coś konkretnie nadmienić? To musi Paweł powiedzieć, dlatego że. No tak, no wyprowadziliście, no, no dobra, byłem w zasadzie na tylko dwóch dzisiaj punktach programu, e, które już zresztą widziałem wcześniej. Nie, wasz widziałem e, na YouTubie chyba, czy gdzieś tam, hmm? gdzie, gdzie go wrzucaliście. No Chora to, dla wybranych? Tak, Chora dla wybranych, no było to fajne. Było może trochę mało osób, ale to. Je, no, wczesna godzina, niedziela, nic dziwnego. To, to byłem... Ale robili notatki, to mnie się bardzo Ta, podobało, znaczy, że naprawdę no przyszli i, i notowali. mało osób wychodziło, więc byli zainteresowani. Bo tak to wcześniej na, na wielu... E, nikt nie wyszedł. No. wyszedł, tylko ci co weszli na minutę. No, no, a tak to przecież na prawie każdej prelekcji była cały czas rotacja. Tutaj e. jednak ludzie byli zainteresowani, to jest fajne. Później Agamia miała prelekcję o potworach, którą widziałem już właśnie na kwasonie wcześniej, ale chyba było trochę inaczej. Tak było dużo ludzi. Tak było bardzo dużo ludzi. Myślę, że właśnie oni mogli się trochę złapać w pułapkę nazwy, ale bardzo dobrze, bo też było widać bardzo duże zainteresowanie. No, no, no, no wszyscy prawie wysiedzieli do końca, jak sądzę. Siedziałem z przodu, więc nie widziałem, co tam się z tyłu działo. I w zasadzie tyle. I było, no, obie prelekcje były spoko. Jestem zadowolony byliście jeszcze na czymś ogólnie dzisiaj? Bo... nie, już nie. dzisiaj nie dzisiaj ja nie. próbowałam być ale niestety jedna prelekcja się nie odbyła jakiś kolor w animacji czy coś takiego no i się okazało że, że odwołali więc poszłam w ogóle na, na inną prelekcję i to była chyba Agnieszka Hałas mówiła o deformacjach jakichś w literaturze, w filmie Deformacjach twarzy generalnie. No i było bardzo bardzo ciekawe. Dużo tych, yy, dużo obrazków. Dużo. No i, i dużo niektórzy... terminologii medycznej. To było widać, że, że ona się, na no, co by nie mówić o jej pisaniu, to na tym się zna. I wspominali, że niektórzy kiepsko reagowali. Tak na deformację, no cóż no. tak, jedna dziewczyna zasłabła jak mówiła, że po prostu nie, po... weszłam sobie do, do łazienki no i patrzę, że leży właśnie dziewczyna, chłopak ją obejmuje po prelekcji. Ja... tak, po prelekcji, ja się zapytałam co się stało, a ona, że o nic, właściwie czekamy na medyków y... no po, po prostu nie wytrzymała. Powiedziała, że nie wytrzymała tych yy, patrzenia na przeszczep twarzy, to znaczy na zdjęcia z tym. Nie każdy doceni taką jego Ale w zasadzie chyba bardzo dobra ocena takiej prelekcji, nie? Tak <grym> powiedziała, prelekcji. nie wyrobiła, myślałam, że wyrobię. Do końca została, ale chwilę później chyba odpłynęła, więc... I tak, bo w ogóle ciekawe zakończenie no, no, konwentu, no, no, nie? Trafiasz ja się... ja na pogotowie na przykład po prelekcji. No dobra, no, ale już była taka kontaktowa, już się ruszała, ale jeszcze nie wstała. Albo jeszcze. <śmiech> jeszcze. <śmiech> jeszcze się ruszała. Jak, jak do takiego, osoby przyjdzie medyk, to też <śmiech> może spanikować. <śmiech> <Stocząłem> twarz. <śmiech> no dobra, to podsumowując całość. Podobało wam się? Wpadacie za rok, jeżeli będzie okazja, możliwość? Myślę, że tak. No, jakoś miałem trochę opory, znaczy nie, nie byłem do końca przekonany, czy przyjeżdżać na ten Kopernikon, czy, czy, czy nie, ale spodobało mi się myślę, że jak się uda, to za rok wpadniemy. Mi się też bardzo podobało. Dużo w sumie, żeśmy wczoraj punktów programu zaliczyli, bo prawie, że od, nie wiem, od 12 do 21 non-stop na prelekcjach i, i organizacyjnie, i pod kątem ludzi, i pod kątem klimatu. Wszystko super. No ja podtrzymuję swoją ocenę zeszłego roku. Kopernikom daje radę. A ja uważam, że nawet może jest trochę fajniejszy od Polko, no bo jest trochę mniej ludzi. No i, i tak że tak powiem, a program wydaje mi się, że jest tak samo bogaty. Mm -hmm. Ja też się bawiłem doskonale. No to co? Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. No wcześniej. A wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A to jest na prelekcji. Do zobaczenia. A już za tydzień kolejny nawet on Stążymy, już lecimy. No jak stążymy? No bo ja mówię, jest sobota, a to jaka sobota? Piątek jest 22, wiesz? Ale o co tu chodzi? No bo ja będę miał wstęp i ja to wetknę, nie? że mm -hmm. nagle wjeżdżamy tutaj od razu. Jaka sobota? Przecież piątek jest 22. No to mów. A ja... Chcesz czy. że nie. Nic. Ale chociaż. W tym razem. No dobrze. Bo po prostu mnie przytkało z powodu choroby, która mnie chyba atakuje. Właśnie mnie też galbo zaczęło boleć na mikro, tak Jakieś tak. międzygalaktyczne Wydzierałeś. bakterie. Wydzierałeś. Oni wszyscy mają zarazki no, z no, różnych stron dobra. Polski, No. A ja idę jednak na to. No dobrze. Leci, powiedz coś. Raz, raz, raz. Ok i w ogóle zabawnie, bo Twoje jest dużo głośniej, ale. No, ale moje zawsze jest dużo głośniej, bo ja mam donośny głos. Dobra. No, witamy się nawet z jak Wami. Jak zlewelujesz to, nawet jak wyrównasz, to mój głos jest głośniejszy, Mocnie pomimo że stocznasz. jest równo. Uh -huh. bo mam po prostu mocny głos. Wiem, ale no, tu po prostu bardzo dużo <śmiech> stało przez Mogę dar. się cofnąć. <śmiech> <śmiech> Dobra, mówisz, teraz już poważnie. Witamy się z Wami ponownie. Ja po raz, nie wiem, który, chyba trzeci, w sumie prawie czwarty, a Mando po raz drugi, no bo była ta wstawka na początku. Cześć Mando. Ja nie miałem żadnej wstawki dzisiaj. <głos> nie ci, dobra, nie. Ja będę miał? Ale wtedy, co mi zaczęliśmy przed przed Agnieszką, ja uznałem, że ten sam początek może wykorzystam, dobra, nieważne. Ja, ja nie i... miałem wstawki, ja nic nie nagrywałem a na Kupernikarne. w hotelu ale tylko ten... a dobra, dobra, z... dobra, dobra. dobra. jeszcze raz powiedz <grym> dobra, to teraz no. ja wrócę eee, nie, dobra. to nie będę już tego liczył po prostu i dwa razy doszedłem i bardzo się cieszę że tak w tym przypadku jestem absolutną z skamiel... skamienielin... sk... skamieliną. skamieliną absolutną skamieliną absolutną eee, skamieliną musi być papier, chcę to mieć Ile wyszło? 24 minut. <grym wiosenka> no ja wiedziałem. Mógł być własny podcast. Jem. Ja wiedziałem, ja nawet się obawiałem, że może wyjść za 40 jak mm. zacznę o całym dniu gadać. <grym> ale <wiosenka> no, to jest coś takiego, czego ty nie raczej, nie? Nie, nie. No to może, może z raz wydniesz, jak coś tak całkowicie powtarzałem. Ale takie cięcia, tak, no ja tu gadałem tak, że nawet nie masz jak wyciąć tego. Zresztą ze jak powtarzałeś no, zdanie. No, tak, tak całkowicie może... powtórzyłem, że nawet ty mi powiedziałeś powtórz to. No ale to tam ludzi. No ale To i tak jest taki konkretny target. Mówiłem, że z tobijaku nie będę z gadał, bo na okazji po jego konie po prostu jak... Ale nie pośpiesz, Mam do tryga, jeszcze dwie godziny to boisz do domu? Jeszcze podcast nagraliśmy. Tak, teraz nagraliśmy na trzy minuty. Oczy? No, nie widzisz. W tym zawodzie nie ma lekko, sam wiesz.